opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w 90. odcinku podcastu Opiwie. Za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz oraz Artur Radomyski. Witam Tam. serdecznie. Tam. Arturze, dzisiaj się spotykamy przy, wydaje mi się, dość wyjątkowym piwie. Na pewno wyjątkowym jak na polskie standardy. Imperium atakuje. Próbowałeś już? Tak, raz zdarzyło mi się próbować to piwo w warunkach y, dość sprzyjających i wtedy bardzo mi się podobało, aczkolwiek nie przypominam sobie zbyt dokładnie smaku, bo od tamtej pory piłem parę razy Rolling Jacka, który trochę zamazał mi pamięć o Imperium. A widzisz, to, to może w sumie i dobrze, bo ja na przykład nie próbowałem jeszcze, więc no powiedzmy, że jakoś tam świeży będziemy e, próbując to piło. Ja dwa dni temu sobie dla porównania spróbowałem atak chmielu, więc no w miarę pamiętam, jaką smakuje. A ja mam porównanie do Roaming Jacka, bo... No właśnie, to... niestety Roaming Jacka jeszcze nie udało mi się zdobyć. No, ale mam nadzieję, że to e, nie, niezbyt odległa kwestia będzie czasu. Dobra, e, Imperium atakuje. Może jeszcze zanim zaczniemy, to ja takie małe wyjaśnienie mam odnośnie poprzedniej audycji e, i pewnej dyskusji na Facebooku e, na temat Tyskiego i sponsorowanych wpisów. Pojawiły się głosy, e, znaczy głosy agencja reklamowa, która mi wysłała Tyskie, zaniepokoiła się, że ktoś chce sabotować ich działania wpisami reklamowymi o tyskim. no to ja oczywiście wyjaśniam, że tamta druga agencja reklamowa, która do mnie się w sprawie wpisu sponsorowanego odezwała, nie miała na myśli kampanii reklamowej Piwa Tyskiego, ani żadnego sabotażu tutaj, zresztą oni się odezwali kilka godzin wcześniej tego samego dnia, to ja musiałem niechcący te dwie sprawy ze sobą powiązać, tak więc to, że dostałem piwotyski, absolutnie nie ma nic wspólnego z tymi wpisami sponsorowanymi, o których była mowa tydzień tam. temu. Myślę, że teraz sprawa będzie jasna. Dużo Możemy wracać. Z tym wszystkim. No, trochę się zamieszało, A, wiesz, proszę. jak dwie takie propozycje jednego dnia dostałem, no to jakoś nieopacznie nie powiązałem to ze sobą, ale mniejsza z tym, sprawa już jest wyjaśniona. Wróćmy do, do Pinty. W jakiej temperaturze masz butelkę? Ale ciężko mi powiedzieć. Wyciągnąłem je jakieś pół godziny temu z lodówki, więc myślę, że z 8-9 stopni. No moje jest cieplej, że Moje jest praktycznie w temperaturze pokojowej, tylko było 3 minuty w lodówce. No wiesz, ja stwierdziłem, że nie będę go wcześniej wyciągać, bo ponieważ dzisiaj jest tak okropnie gorąco, że no, wolę mieć piwo zimne, nawet jeżeli... Troszkę aromatów mi z niego ucieknie, to, to naprawdę wolę się orzeźwić. Nie było raz, że w cieniu, a dwa, razy przy otwartym oknie, więc jakoś pewnie mm, za ciepło nie będzie. No. no, ale myślę, że tam kilka stopni różnicy mimo wszystko będziemy mieć w tym piwie, ale to i dobrze. Równa się pewnie. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, e Imperium Atakuje jest z tymi nowymi etykietami. Nie ma tutaj już tej sławnej pani komiksowej. Chociaż ja na przykład jeszcze trzy dni temu, nie, dwa dni temu próbowałem Atak z jeszcze ze starą etykietą. No i jest coś w tych etykietach fajnego. Mi się osobiście bardziej podobała stara etykieta Ataku, chociaż na przykład sklepikarz, u którego kupuję pintę w Siedlcach powiedział, że dobrze, że zmienili etykiety będziemy to dużo łatwiej sprzedawać. No piwo wygląda bardziej dostojnie, mniej zabawnie. Piwo wygląda y, bardziej profesjonalnie, bo przede wszystkim mniej wygląda jakby nalazek, który ktoś sobie uważał na strychu. Y, to prawda. Co na pewno będzie miało no, dobry wpływ pod względem przekonywania nieznajomych do tego piwa, bo jak ja na przykład piłem przy ludziach wesołych świąt Pinty, to spotykamy się z bardzo zdziwionymi spojrzeniami. I nawet lekko przestraszonymi. I pytaniami, czy sam to uważyłem, więc. Ee... No, dobry warto. wieczór było dość charakterystyczny. Znaczy to było wesołych świąt, było dość charakterystyczne. Tak. A teraz według mnie dobry wieczór, no to chyba najlepsza etykieta 50. Mm, tak. Ob świetnie wygląda. Powiem, że no, wygląda bardziej profesjonalnie, ale trochę, no, mniej tej jakby duszy, no ale raczej wyjdzie im to na dobre. No. Prawda jest taka, że pintacą duszę wewnątrz butelki zawarła i to fajnie. Dobra, etykieta beżowa, duży napis, Imperium atakuje. No i oczywiście styl wyraźnie napisany, Imperial India Pale Ale, amerykańska flaga, 19,1 stopni balinga. Dużo. Więcej niż nie jeden porter w Polsce. No, całkiem, całkiem solidnie. A jedyna informacja, której w sumie którą ktokolwiek jeszcze umieszcza, a tutaj jej nie ma, to jest yy, goryczka w Ibu. No to chyba tylko yy, ale browar Tak, tak to zamieszcza, jeszcze, nie? Wymyślili ten motyw. tutaj jest całkiem ciekawe, ale miałoby to sens, gdyby więcej browarów tak robiło. Imperium ma bodajże 81 IBU. Z tego co pamiętam, to na Browarbizie taka informacja się przewinęła. to są badania laboratoryjne. Oczywiście to panowie Spinty podali, więc o, myślę, że możemy spokojnie zaufać tej informacji. Jeden. O całkiem ciekawie, więc... No punkt więcej niż Rowing Jack. A Rowing Jack był reklamowany jako najbardziej chmielone polskie piwo i w smaku dało się w to w sumie uwierzyć ale wiesz co, wtedy chyba jeszcze nie było wyników tych badań, tak, więc... Ale bo to jakaś świeża informacja jest jeszcze. Oni chyba zrobili te badania tylko dlatego, że Alebrowar zrobił siebie i yy, żeby po prostu móc ich przebić yy, coraz. raz. A dwa że jestem ciekawy ile ma zawiercie bursztynowe. Pewnie nikt nie mierzył, a pamiętam, że było bardzo chmielone. Ciężko mi powiedzieć naprawdę, ale myślę, że to z 50 było w sumie kojarzysz smak Pilsnera Urquell. On ma tak. 39, 41, coś pomiędzy tym. Także no 40 to nie jest wcale aż tak dużo. Tak, ale fajna, że przy zawierciu bursztynowym e, nawet blogerów piwnych e, spora część e, stwierdziła, że jest zbyt gorzkie. I bodajże tylko na blogu Kopyra i tam jeszcze jednym innym e, ta, ta goryczka się autorowi naprawdę podobała. No i miało zwolenników i przeciwników, ja akurat należałem do zwolenników, ale chmielu tam naprawdę było bardzo dużo. To, że no to, to fakt, że... że do zawiercia nikt nie pożałował. E, tylko, że w zawierciu to było trochę inaczej, bo ta goryczka była taka bardziej brutalna, mniej aromatyczna niż ten chmiel w e, właśnie tych amerykańskich Ile? No ona była taka mocno piołnowa. Tak, taka praktycznie... Ludzi, ludziom się kojarzyło z żółcią, co niektórych. Wiesz co, mi w smaku akurat bardzo odpowiadało, ale w zapachu tam był taki charakterystyczny aromat, coś, nie wiem, czy z dzieciństwa może kojarzysz, jak pachnie wybowić taki jeszcze zanim się go rozpuścił ja, w wodzie. Ja to, ja to piwo piłem ostatni raz, chyba ponad rok temu, więc w zapachu nie pamiętam, pamiętam tylko smak, ale skupmy się już na Imperium, bo... No, no właśnie. Bo, I bo watch, odbiegamy. Iwo czeka. I się grzeje. Dobra, skład jest e, oczywiście jak to upinty cały podany, czyli słody od Weyermana są następujące. Pale Ale, jęczmienny, diastatyczny, melanoidowy, Kararet, Red, cara i cała gala amerykańskich chmieli, czyli Citra, Cascade, Palisade, e, Chinook, Zeus i Centennial. No, jest, jest tych jest mieli dużo, sporo. Parę nawet takich bardzo sławnych na rynku. No, K K kto nie zna Cascade, nie? No, tak. No, więc hmm, chyba można otwierać. Można, można. A jeszcze mi powiedz, masz nowy kapsel z logo tak, Pinty? oczywiście mam nowy kapsel. Wydaje mi się, że wszystkie nowe butelki mają nowy kapsel. Nie wiem, ponieważ yy, nie, nie widziałem, ale no, znaczy ja piłem... kapsel srebrny, czarne logo. Jedyne, jedyne, co ja piłem w nowej butelce, poza tym Imperium, było poprzednie Imperium, ale nie pamiętam, jakie miało kapsel. Otwieramy. No, u mnie tak słabo zagazowało przy otwieraniu. Praktycznie nie było tego słychać. Kapselek z mięciutkiej blachy, łatwo odszedł. A o, lata po stole. Dywający się jest świetny. Nie no, pachnie pachnie mocno. Pachnie chmielem, pachnie czerwonymi owocami. A podoba mi się zapach taki trochę trochę winogronowy, mocno chmielowy. No ale to z butelki zawsze a, trochę słabiej pachnie, już ze szklanki, więc przelewamy. Wow, piwo cudownie wygląda. Jak piana dopisuje? No, moja piana początkowo taka centymetrowa, gruba. Teraz pół centymetra ma. Nie podoba. Fajnie wygląda, jest taka beżowa. Nie wygląda z góry. Ma bardzo fajną strukturę. Takie grube oczka, nie? Takie czarne. Grube, takie małe oczka, i większe w bardzo takiej gęstej, kremowej pianie. Fajnie. No, no to coś wygląda jakby. Na jakąś białą masę wysypać ziarnka magu. No, tak, jak się ogląda zdjęcia z fermentującego piwa i unoszących się na powierzchni drożdży, to trochę to już pomina. No, też mi się tak wydaje. No tak. Fajnie na szkle się osadza, jest taka gęsta o, piana, ideał. Aromat? O, sporo go jest. U mnie, jeszcze, u mnie chyba piana szczelnie filtruje. <śleszamy> Nie, u mnie czuć przede Wie. wszystkim chmiele takie bardzo intensywne. Cytrusy, trochę jakby taki żywiczny, sosnowy. No, według mnie żywiczny jest całkiem, całkiem mocno obecny ten aromat. No i sporo alkoholu też czuć. No to mi się akurat nie przebija, ale podejrzewam, że aromat będzie lepiej czuć, kiedy już tego piwa trochę zniknie, bo mam nalane je teraz. że sobie trochę dolałem po tym, jak piana opadła pod tak, że piana jest praktycznie równo z poziomem szkła. Nie, to u mnie cały czas taka była, wiesz, niezbyt wysoka, ale to ja mam taką całkiem szeroką szklankę, więc może dlatego. Ale fajnie pachnie. Mocniej niż atak chmielu. Troszkę, tak jakby bardziej żywiczny jest ten aromat i chyba troszkę mniej cytrusowy u mnie jednak. Eee, kolor? Czerwona herbata? Mm -hmm. Co, coś taka, taka rojbos, coś w tym stylu. Tak. Takie, no, czerwono-pomarańczowe jest ładne. No, to jest jeden z moich chyba ulubionych kolorów piwa. Tak, kiedy, kiedy, kupuję, jakieś, kiedy kupuję jakieś piwo z dziwną etykietą, i której nawet nie umiem przeczytać, to patrzę pod światło. I jeśli widzę kolor w tym stylu, to z reguły staram się wziąć. kurczę to piwo pachnie mi jakimś takim jednym konkretnym owocem i nie mogę sobie skojarzyć co to jest no ale ten zapach jest genialny ciężko mi powiedzieć grapefruit? nie wiem co, coś słodszego od grapefruita? ananas piwia ananas chyba, chyba też nie coś egzotycznego? tak jakieś mango tego typu rzeczy? Wydaje mi się że to jest coś czerwona porzeczka i do tego coś jeszcze właśnie takiego egzotycznego hmm. może I w każdym żurabina? razie jest to o może poczekaj bo jeszcze raz ba bardzo możliwe że to żurawina taki taki troszkę gorzkawy ten aromat jest no to, to, to żurawina może być taka lekka autosugestywna przez kolor piwa może tak ale w każdym razie Pięknie to pachnie. Więc. Próbujemy? Próbujemy, oczywiście. Mm. Już wiem, jak smakuje. 81 IBU. Świetne. Świetne, taka gorydże, Ale taka grejpfrutowa, ściągająca. Nie. Fajna. Jak, jakbym. Jeśli porównać piwo z Jackiem, to ma na pewno większą pełnię, bo Jack rączak... Pod tym chmielem, kiedy był. Czasami wydawał się lekko niedostatecznie gęsty. Jak, już jak się przeszło przez tę goryczkę. Poza chmielem, to tam nie było za dużo tej pełni, a tutaj jest tego więcej. Piwo jest strasznie gęste takie. Lekko syropowate. Takie prawie że nie klejące, bo nie jest słodkie, ale. Ale no to nie jest Coś, jak, coś jak jakiś wytrawny sos. Wspaniałe jest oleiste oleiste tak da się tym piwem najeść. No jak ja dzisiaj praktycznie nic nie jadłem poza um, jakimiś jogurtami naturalnymi to naprawdę przyjemne uczucie hmm. ale piwo jest tak tak intensywnie goryczkowe dla mnie to ja jestem ostatnio uzależniony od goryczki, tak jak jeszcze rok temu. Jak piłem jakieś naprawdę mocno nachmielone piwo, to mm, bywało, że było mi ciężko z tą góryczką. To teraz praktycznie łatwiej wypijam takie imperium i szybciej niż jakiegoś jasnego lagera. No, ja próbowałem te dwa dni temu, a tak chmielu i nie powiem, żeby mi szybko poszło, bo tak myślę, że pierwsze pół piwa, no to w jakieś 10 minut wciągnąłem, ale drugie pół, to pół godziny albo i dłużej mi zajęło. Także dla mnie te piwa są raczej, wiesz, jedno, nawet do godziny potrafię pić. Czy... No, ale jakąś mi to przyjemność sprawia Czy takie powolne sączenie. Czy piwa, spoza Polski, których próbowałeś, z którymi to ci się kojarzy? Bo ja coś takiego mam. Powiedzmy, że nic tak intensywnie chmielonego nie próbowałem. Mi się to kojarzy z wycieczką do Pragi, kiedy większość wycieczki spędziłem w praskich barach z dużą ilością nalewaków. Próbowałem właśnie czeskich India Peileli i niektóre z nich właśnie z taką mocną dawką chmielu miały bardzo charakterystyczny rodzaj posmaku, który właśnie wyczułem w Rolling i wyczuwam też w Imperium. No to niechybnie od któregoś chmielu on pochodzi. Tak, to na pewno jest po prostu kwestia kompozycji tych amerykańskich chmieli. No, ale te chmiele to są cudowne. Niewątpliwie. Piwo, piwo pierwsza klasa. Wydaje mi się, że że jest dużo lepsze od ataku chmielu. Chociaż w odbiorze może być też cięższe, ponieważ gęstsze, gęściejsze, więcej alkoholu, więcej goryczy. Mi to... No ale dla mnie to jest też więcej przyjemności. Mi to piwo przypomina kocura Kadwisz sumeczek, tylko że ten Sumeczek był... Um, on miał ekstrakt, ekstrakt 11 plato i 4,2 alkoholu, więc to było piwo praktycznie dwa razy rzadsze, ale było bardzo mocno nachmielone i właśnie aromat chmieli był dość podobny. No, także nie trzeba robić gęstych piw, żeby one były dobre. Ale wydaje mi się, że, że ta gęstość tutaj przy Imperium, no, to jest niewątpliwie atut. Fajne to piwo jest takie, czujemy, że, że naprawdę połykamy łyk świetnego dobrego piwa. Ten smak chmielu inaczej się rozkłada w ustach przy tak gęstym piwie niż przy czymś bardziej lekkim. Mm, się bardziej rozpływa niż przepływa przez gardło. Mm, tak, zupełnie jakby inny jest odbiór mm, pod względem tego, jakie jest uczucie w ustach przy takiej ilości chmielu. Plus ten chmiel mniej, nawet mniej się czuje niż piwie o podobnej ilości chmielu które jest lżejsze bo jest balansowany przez inne smaki. Przez to pełnię. No wydaje ci się że piwo jest takie lekko słodkawe. Jeśli się przebić przez te warstwy chmielu to czuć tam taką słodowość. Zostaje coś tam na języku takiego, takiego nie. Jakby, takie lekko karmelowe. No a właśnie, jak próbowałem ostatnio e, atak chmielu, był mocno przypalany. Tutaj czuć troszeczkę, ale tak naprawdę delikatnie takie przypalenie. Dużo mniej niż w ataku chmielu. Atak chmielu był podobnego koloru, a nie wiem, czy nie ciemniej, ciemniej, ciemniejszy nawet od Imperium. Był ciemniejszy. Był ciemniejszy na od pewno, Imperium, na pewno. a jednocześnie e, miał mniej ekstraktu, więc to świadczy o tym, że miał tych palonych słodów więcej. Nie pamiętam, czy tam były akurat pełne słody, ale nie wiem. Karmel... Tam był jakiś karmelowy nie, bodajże. Nie mam ataku starą jeszcze z pierwszej warki na półce, więc mogę porównać skład. No to, to poczekam chwilkę. Mamy słody jest w obu jest pale ale oczywiście i jest też w obu karapils ale a to są akurat jasne wszystko inne wszystko inne właśnie się różni bo jeszcze jest w obu melanoidynowy a, ale w imperium jest dias, diastatyczny kararet którego nie ma w ataku chmielu a w ataku chmielu jest karachel którego nie ma w imperium tylko, że to wszystko jasne są słody. Nie, nie wiem, który z nich może ten... Może po prostu kwestia proporcji. Może ten melanoidynowy. O, wiesz co? Znalazłem właśnie, że słód melanoidynowy odpowiada za bursztynową barwę w piwie. Więc, więc to on w ataku tutaj daje kolor. Chmiele... Chmiele, Chmiele, są e, a... si, Citra i Simcoe jest w ataku, których nie, nie ma. Nie, Citra w, jest, ale nie ma Simcoe. nie ma, tak. I e, droże I, są użyte i Amarillo zami. nie ma przede wszystkim. Amarillo, tak. I, użyte, i nie, ma, nie ma w ataków Chmielu Paliseida. Mhm. Ale je są fermentowane tymi samymi drożdżami. Tak. To prawda. Dobrze, także już mamy rozłożone na części, jeżeli chodzi o skład w smaku. Pozostaje długa goryczka w gardle, ja ostatni łyk wziąłem jakieś dwie minuty temu. Są odfermentowane mniej więcej tak samo, to jest różnica powiedzmy paru, może dwóch procent. No, myślę, że to tutaj znaczenia za bardzo nie tak, ma. Tak, więc tylko, tylko, tylko jak tylko mi się... Wydawało, było jakoś, nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że imperium ma tego alkoholu ponad 8%. Nie, ma 7,8%. No właśnie, co... tak, teraz dopiero się zorientowałem. Nie, nie jest e, jakoś specjalnie dużo. Portery o niższym ekstrakcie są mocniej odfermentowane, więc. Więc tutaj jest całkiem fajnie. To, że e, przy imperium jest informacja o chmieleniu na zimno które nie ma przy ataku, więc on nie był chmielony taką metodą? No, podejrzewam, że był. Czy po prostu nie ma informacji na etykiecie? No, na stronie internetowej nic nie ma wspomniane. Więc chmielone na zimno jest chyba tylko Imperium. No tak, nigdzie nie mogę znaleźć informacji, może i nie jest więc na zimno. nie, no chmielenie na chmielenie na zimno nie jest wcale koniecznym procesem, więc jest to jak najbardziej opcjonalne, więc yy, tylko Imperium było mielone w ten sposób. Mhm. Ja sobie zajrzałem na stronę Birchage Competition Program i jest tam wyszczególniony taki gatunek jak Imperial Ipa i Ibu powinno się w nim zawierać pomiędzy 60 a nawet 120, tak więc Imperium tutaj się dobrze wpisuje. Czas na kolejny łek Imperium. Mm. No genialne jest piwo. Jest świetne. Muszę się powstrzymywać, żeby nie pić go więcej, chociaż znacznie wolniej się pije niż na przykład Rolling Jack, ale to przez większą upełnię. No, wiesz, ja, ja podejrzewam, że z dwoma piwami by mi szło równie powoli. No jakoś tak lubię sobie dawkować tą czy powoli, ale ale fakt jest, że z każdym łykiem mam ochotę na następny. No i to jest chyba najlepsza rekomendacja dla piwa. Ja, jak na jak tej na Leila y, Imperium nie jest zbyt orzeźwiające, bo jednak większość tych lżejszych przez to, że ma taki właśnie cytrusowy, chmielowy charakter, no to jednak poza tym, że ma bardzo złożony smak, to świetnie orzeźwia. Yy. A mhm, i tutaj nie ma tego efektu, bo piwo jest właśnie zbyt gęste. No, Wszystko? jest gęste, jest bardzo mocne przede wszystkim. Jest, jest, znaczy to, że jest gęste, nie jest jego wadą, tylko jak, najba jak najbardziej jest to, jest, działa to na jego korzyść, ale po prostu nie spełnia takiej samej funkcji. Nie, pewnie, ale goryczka jest też inna niż, niż w innych piwach. Chociażby porównując do ataku chmielu, tutaj ta goryczka jest taka Wypełniająca usta, taka potężna, ale przyjemna. W ataku ona również jest przyjemna, ale jest taka, nie, wiem, mnie się przynajmniej wydawała bardzo odświeżająca, pobudzająca, wręcz właśnie. o tym mówię, że. W imperium, tak. Nie orzeźwiająca. No właśnie. Jest bardziej. Bardziej. Łag znaczy nie, nie chcę powiedzieć łagodna, bo to nie pasuje bardziej. Ba bardziej ułożona. Krem, bardziej to wszystko jest takie. Kremowe w odczuciu, przez to, że jest to piwo gęste i ma inną strukturę na języku. Pewnie. Po prostu wszystko do siebie idealnie pasuje. Jest. Bar... Pomimo tego, że piwo ma to mocne uderzenie chmielu, to jednak wydaje się dużo bardziej aksamitne. O, tak, mhm. tak. I zwróciłeś uwagę na nagazowanie tego piwa, bo ja najmniejsze nie zwróciłem. Ja Jakoś... również tak zapomniałem, że istnieje coś takiego jak wysycenie, co oznacza, że jest idealne. Właśnie, w ogóle teraz mi przyszło do głowy, bo tak myślę, o czym byśmy jeszcze mogli powiedzieć, i, i faktycznie wysycenie idealnie pasuje do jeśli tego piwa. W piwie się, jeśli w piwieś nie zwracał uwagi na wysycenie, to świadczy, że zrobili wszystko tak, jak trzeba, bo jeśli się wyróżnia, to z reguły na minus. No, ale tak, woli formalności, to jest ono bardzo niskie, bardzo, bardzo fajne. Jest. Mm, tak, jest to na pewno nisko wysycane piwo. Zresztą to jest też kwestia tego, że no jeśli piwo jest tak jak moje dość ciepłe, no to bardzo szybko traci to wysycenie. Lepiej się pieni, ale bardziej traci gaz. Tak, więc nie jestem pewien czy nie byłoby mocniej wysycone na zimno, ale jak dla mnie wysycenie jest w sam raz. Znaczy, wiesz co, ja jestem akurat zwolennikiem tego niskiego nasycenia i miałem piwo zimne, także wszystko było jak najbardziej OK. No ja właśnie sobie wziąłem, dolałem przed chwilą no i powiedzmy mam jakieś 350 ml jeszcze mi zostało z półlitrowej butelki, więc no całkiem sporo tego piwa mam. Ja mam, yy, mam tego piwa no tak na oko, jeśli w tym pokalu powinno być... 330 nie licząc piany, to ja mam ze 170 ml. O, a już dolewałeś? Tak, Tylko to, to, je już, się to, to jest wszystko, co mi zostało. No, widzisz, czyli tutaj moje słowa się potwierdzają, że mi z y, takimi mocnymi, mocno chmielonymi piwami idzie powoli, ale to w sumie mnie to cieszy. To jest ja. Też, też kiedyś mi szło z nimi e, powoli, ale jakoś, nie wiem, ostatnio Roaming Jack, którego sobie kupiłem ze trzy sztuki i w dość krótkich odstępach czasu wypiłem, bardzo mnie przyzwyczaił do tej wysokiej goryczki. Znaczy, wiesz, mi goryczka absolutnie nie przeszkadza, ona fajna jest, no tak, tylko no, tak mam z tymi gęstymi piłami, a... że ja biorę, wiesz, połyku, Połyku, jakoś nie mam ochoty napić się go dużo naraz. E, to tak, no i to, to jest też kwestia tego, jakie kto ma nastawienie. na przykład raz, że zaczynałem ten podcast, będąc, no, może nie bardzo spragnionym, ale nieco na pewno. No mm -hmm. bo. Nie, dlatego ja zawsze trzymam ze sobą wodę. No, wypiłem wcześniej, jakąś tam herbatę zieloną, no ale to w takiej temperaturze, jak dość niedawno przyjechałem do domu rowerem. No to za wiele nie. nie daje, Ja tak. Może, żeby słuchacze byli zorientowani, ja miałam w cieniu prawie 30 stopni, na słońcu ponad 40, więc. No, u mnie nie ma. Daje, daje. Jest może 20 parę stopni. Może o cenach porozmawiajmy, bo ile płaciłeś za, za swoje imperium? Płaciłem 7,80 w Siedlcach i 7,50 w Warszawie. No, ja, ja w Szczecinie 7,50 płaciłem. No kurczę dużo nie powiesz że nie. Jednocześnie to jest dużo i mało bo to jest dużo jak na kupienie piwa w Polsce. Ale to jest mało jak na kupienie imperialnego Ajpa. IPA w Polsce bo gdybym chciał kupić jakiegoś brudoga albo coś innego to bym musiał raz że pewnie jechać do Krakowa żeby dostać w stałym sklepie. A dwa że zapłacić pewnie od 20 złotych wyższy. A powiem Ci, że nie. Zaraz tylko znajdę e, odpowiedni post na blogu The Beer Wall a to, the beer... gdzie, gdzie tam były tam porównywane jest... Hardcore IPA, a Ale... Trash Blond chyba... i Punk IPA. Chyba Eldes Madre ma chyba, chyba zakup krakowskiej Marii, która z tego co słyszałem jest najtańszym sklepem z zagranicznymi piwami. takimi. Tak, tak. Dokładnie. Krakowska, krakowska Maria i Hardcore był po 11,50 a Punk, IPA i Blond, Trash, Blond, Trash i Blond były od 6 do 8 zł no to, kosztowały. Dla mnie jest w ogóle niepojęte. Jak ja, ja żeby dostać piwa z drudoga to raz mi się udało i to było w Pradze i płaciłem za, nie, za je wszystkie po 100 koron. Czyli mniej więcej 3 dyszki? W sumie to 100 koron to, jest, to było 18 zł wtedy aha no to chyba dalej wychodzi poni trochę poniżej 20 no moje imperium powiedzmy wypiłem połowę no to ja już ciepłe się zrobiło też... chyba, już, chyba już powoli się przyzwyczaiłem do tej goryczy i tak mocno jej nie odczuwam ale, ale mimo wszystko piwo jest świetne i smakuje równie dobrze jak na początku mm, u mnie też już Zrobiło się ciepłe, w cenie jest jeszcze niższe niż było. No, no tak, to prawda u mnie też e, z ociepleniem się. No ale fakt, że ono też już zdążyło się wygazować. No Siedzimy prawie godzinę nad tym go już nie ma co ukrywać. Zostało go już malutko, ale genialnie wygląda szkło oblepione przez pianę, które właśnie tworzy, jak się mówi, że piana tworzy koronkę, to u mnie to naprawdę wygląda jak taka przerysowana korona e, zdobiona, bo po prostu jest jakby kilka warstw tworzących takie praktycznie koronkowe paski. No a u mnie właśnie to co miałem na szklance popadało i została już tylko obrączka, ale no po godzinie bycia w szklance to wcale mnie to nie dziwi, w sumie dziwi mnie, że ta obrączka jeszcze jest. No, u mnie jest obrączka na dole i od ale powiedzmy m, moje piwo, bo ja mam taki, m, taki kielich, który się mocno rozszerza, jest najszerszy, jest najszerszy mniej więcej w tym momencie, w którym zostało mi piwo, a mam go już m, nie za wiele, ponad 100 ml. Mhm. Ale jakby cała górna część tego pokalu, ta węższa, m, jest bardzo bogata oblepiona z jednej strony, z tej, z której nie zmywam tego pitem piwem. No ja chyba właśnie tak jakoś sobie kręciłem tą szklanką nieświadomie, ale wiesz na co jeszcze zwróciłem uwagę? Tak jak mówiłem, że w zapachu da się wyczuć alkohol, to w smaku jakoś fajnie on jest ukryty, on jest, ale nie przeszkadza absolutnie. Ja w smaku alkoholu praktycznie nie czuję, na znaczy musiałbym go szukać, żeby go znaleźć. I to jest troszkę zdradliwe w tym piwie, bo, no bo łatwo przeholować mi się wydaje. Z tym piwem ciężko byłoby go wypić w dużej ilości. Uważam, że na przykład łatwiej byłoby się opić Porterem niż tym Imperium. No nie wiem, musiałbym spróbować, a, a trochę ciężko jest to piwo zdobyć w Szczecinie, więc no. Póki co to nie mam szans na to. No, kilka takich większych łyków teraz piła wziąłem i już powoli też kończę. No co, myślę, że, że wystawimy jakąś ocenę temu piłu. Ja myślę, że to jak już skończymy. U mnie już zeszło poniżej wszelkich napisów na powierzchni pokalu. Ale na oceny będzie dobry moment, jak już to piło jednak dokończymy, kiedy... Dobra, no mi już naprawdę niewiele zostało, bo takie cieplejsze chyba jeszcze bardziej mi smakuje niż zimne. A to, to może wyjaśnić, dlaczego mi się je szybciej piło? Bardzo możliwe. Um, bo właśnie, kiedy już ta temperatura się trochę ociepliła, to jakby mnie dogoniłeś. Tak, tak. No, takie się zrobiło bardziej pijalne. Znaczy, o, bardziej pijalne. Piwo ma teraz jakby wyższą pijalność. Bardzo, bardzo fajnie e, smakuje. Takie cieplejsze. Więc myślę, że przed degustacją warto jest godzinę wcześniej wyciągnąć z lodówki. O, ja akurat trzymałem piwo w pokoju i w tej lodówce i trzymałem dosłownie tak, że jak e, zaczęliśmy się przygotowywać do podcastu i szykować Jakieś szkło itp to po prostu je wstawiłem do lodówki. I po 5 minutach tak wyjąłem. No a to ono pewnie nawet się nie zdążyło schłodzić. nie Było to praktycznie, było może ze może dwa stopnie mniej. Lubię e, mieć piwo trochę chłodniejsze niż ta temperatura pokojowa, nawet jeśli ono jest mocne. Żeby e, właśnie zauważyć różnicę jak się je pije takie a takie. No, to myślę, że ja przyszedłem taką dziesięciostopniową różnicę, no i z każdym stopniem wzwyż było coraz lepiej. No, to jest też fajne, jak piwo się zmienia. Dobra, ja już mam pustą szklankę. Naprawdę, te kilka ostatnich łyków, to nikiem pochłonąłem. No, no świetne. Mi został taki jeden łyk. Na pewno, jak dla mnie, ta godzina nakrywania to była bardzo smaczna godzina. Nie ukrywam, piwo wyborne. Świetnie smakuje. Fajnie pachnie. Super wygląda. No i nie widzę tutaj jakichś minusów. Może jedynie cena jest wysoka jak na polskie warunki, nie, ale... Nie niższej ceny po imperialnym e, Peileilu, bo jednak... Wspominając to, że zrobienie piwa, które ma taki ekstrakt jest drogie, to trzeba wziąć pod uwagę, że ten ekstrakt nie jest zrobiony z lokalnych surowców, tylko to są właśnie e, wszystko importowane słody i chmiele z miejsc, które, z, z których robi się to zupełnie inaczej niż u nas. A więc to też na pewno ma wpływ na to, że to piwo tyle kosztuje, tak, jak na przykład mówiłem ze sklepikarzem w Siedlcach, że kiedy ktoś go się oburza, dlaczego to jest takie drogie, to mu po prostu pokazuje skład. Tak, to prawda, że chmiele są na przykład gdzieś dwa razy droższe, te amerykańskie, a poza tym sypie ich się kilka razy więcej. Także no tak, to różnica w cenie. Nie dziwi mnie i naprawdę, te 750 zł, 750 za piwo, to, Na to świetnie piwo. wydane pieniądze. Znaczy, szczerze mówiąc, tak, 750 za piwo. Zdecydowanie wolę wypić jedno takie piwo za 750 niż trzy piwa tego sklepu pod blokiem za 2,50. Dokładnie. Bo jejku, no po prostu piwo jest absolutnie warte swojej ceny jest zdecydowanie warte tego żeby je spróbować chociaż raz chociaż myślę, że jak trafię je znowu w sklepie to z przyjemnością kupię no bo bardzo mi smakowało ja e, chętnie kupię to piwo, jeśli jeszcze zobaczę ale wątpię, żebym kiedyś go kupił więcej niż jeden egzemplarz na raz bo są piwa, które jak wypiję jedno mam ochotę sięgnąć po kolejne tutaj jestem usatysfakcjonowany ja też jak najbardziej i myślę, że drugie tak mocno chmielone piwo byłoby troszkę męczące. Ja prawdopodobnie byłbym w stanie wypić dwa tak mocno chmielone piwa, gdyby one były lżejsze w ekstrakcie. Skończy, skończyliśmy nasze piwa, także myślę, że przejdziemy do takich podsumowujących ocen. I nie będziemy dłużej słuchaczy tutaj zamęczać, bo na pewno oni też mają ochotę wyrwać się z domu i pójść do sklepu, po swoje imperium atakuje. I na pewno warto im w tym życzyć powodzenia, bo jednak mogą mieć trudności. Na pewno no Miejmy nadzieję, że każdy znajdzie. Warto wyrazić współczucie wszystkim tym, którzy słuchają tego podcastu, nie mają możliwości dostania w najbliższym czasie imperium. No to, to jest prawda, bo no naprawdę e, możecie żałować, bo piwo jest wyborne. E, no co by nie mówić, to jest czołowa prawdopodobnie piątka polskich piw w tej chwili. Wydaje mi się, że tak. Mm -hmm. No ale dobra krótka piłka. Ile punktów na 10 możliwych byś dał? Imperium atakuje. Mm, miałem ochotę dać mu 8, gdybym starał się być skrajnie obiektywny yy, i oceniać je na podstawie bardziej zagranicznych paylaili, które próbowałem, ale jednak biorąc pod uwagę, że to jest jedyny polski imperialny payday i wcale nie przynosi wstydu swojemu stylowi to piwo zasługuje na 8,5. No a ja bym dał 9 punktów, bo, bo piwo dla mnie jest przepyszne. Jedyne, czego mi brakuje, to właśnie trochę trochę więcej cytrusów, owocowości. Powiem Ci jeszcze że, jakiegoś orzeźwienia. że dałbym dokładnie tyle samo, co Ty. Uznałem to piwo zawarte 9 punktów, kiedy pierwszy raz ich ale od tamtego czasu próbowałem Rony no i tutaj może być różnica. Zobaczymy, zobaczymy, co będziesz myślał o Imperium po spróbowaniu roaming jacka. No, mam nadzieję, że w jakiejś bliskiej przyszłości uda mi się spróbować. Także no, wtedy jakoś się postaram do tego odnieść. Na dzień dzisiejszy 9 punktów na 10 możliwych, czyli nasza średnia ocena 8,75. Czyli wysoko. Nie ma co ukrywać. Czyli w praktyce bardzo dobry... Spokojny. Z plusem, z takim, z takim wielkim plusem jeszcze. Tak, niecelujący ale bardzo dobry plusem. No, piwo, piwo naprawdę fajne piwo. Ja osobiście polecam każdemu, kto lubi nieprzeciętną ilość chmielu, kto lubi gęste piwa, kto lubi aromatyczne, nietypowe, kto lubi po prostu spróbować coś wspaniałego. Ja polecam to piwo każdemu, kto będzie w stanie je dostać, jeśli ktoś się boi tego nachmielenia, to niech po prostu sobie przed tym piwem spróbuje czegoś słabszego, ale lepiej, żeby po prostu je zakupił. No pewnie próbujcie, póki, póki piwo jest dostępne, chociaż z magazynów to się już chyba jakiś czas temu całe wyprzedało, więc no jak będziecie je widzieć w sklepie, to koniecznie bierzcie. I to, że piwo tak drogie jak na polskie warunki zostało zupełnie wykupione jest najlepszą możliwą reklamą? Pewnie. Piwo absolutnie warte pieniędzy. I ja na przykład jak będę je ponownie w sklepie widział, to bez zastanowienia znowu wyciągnę 7,50 i z największą przyjemnością zapłacę i taka uwaga, że jeśli ktoś patrzy na to piwo i myśli, że jest za drogie, to niech weźmie pod uwagę, że za podobne piwo z zagranicy musiałby zapłacić co najmniej dwukrotność tej ceny. Tak i bardzo możliwe, żeby dostał butelce 0,33, a nie półlitrowej. E, dokładnie, więc to piwo na swój własny sposób tak naprawdę jest stanie. No, Patrząc z czego ono jest przygotowane, to to naprawdę można się tylko cieszyć, że on został uważany w Polsce, a nie gdzieś w Stanach. I jedyne, na co można ewentualnie uważać, to jeśli ktoś pije to piwo na czczo i chce i w nadziei, że e, ta jego pełnia go trochę nasyci, powinien uważać na te 8% alkoholu, bo mo może lekko zaszumieć w głowie po ostatnim łoku. No tak, e, piwo bez wątpienia. Alkohol ma pod dostatkiem. Także y, na to nie za bardzo polecam. I jeszcze y, jedna, jedna to jest w pewien sposób zaleta tego piwa. Są piwa, które jak się wypije, ma się tylko ochotę sięgnąć po kolejne. Y, są piwa, które jak się wypije, ma się lekki przesyt. To piwo jest w sam raz dokładnie satysfakcjonujące zaspokaja mm, to, czego się chce, a, a przy tym nie przesadza z tym. Dokładnie. Ja również je czuję w pełni usatysfakcjonowany. Tylko jedną butelką Imperium atakuje. no po następną to bym sięgnął najwcześniej w przyszłym tygodniu. Dokładnie. Yy, więc, na, więc nie jest to ten rodzaj piwa za którym ktoś będzie bardzo płakał i po skończeniu jego butelki, bo prawdopodobnie mu ona wystarczy. Też tak e, uważam. Także piwo w ilości jednej butelki jest e, naprawdę w sam raz. No dobrze, w takim razie przebrnęliśmy przez całą ocenę tego piwa. Arturze, bardzo Ci dziękuję, że byłeś dzisiaj moim gościem. Ja dziękuję, że ugościłeś mnie w swoim podcaście. No, mam nadzieję, że to nie ostatni raz było. Tak więc do usłyszenia jak najszybciej. Do usłyszenia, żegnam i pozdrawiam słuchaczy. No, ja również was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i biegnijcie do sklepu, kupcie Imperium Atakuje, póki jeszcze jest dostępne. Na razie. Smacznego. Smacznego.